Ta choroba nie jest na śmierć, ale dla chwały Bożej, aby był uwielbiony Syn Boży przez nią. A Jezus miłował Martę i siostry jej i Łazarza. A gdy usłyszał, iż choruje, tedy został przez dwa dni w onemże miejscu, gdzie był. Lecz potem rzekł do uczniów swoich, idźmy za do judzkiej ziemi. Rzekli mu tedy uczniowie, mistrzu,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 Rzekł za się Tomasz, którego zwano Dydymus, współuczniom. Pójdźmy i my, abyśmy z nim pomarli. Przyszedłszy tedy Jezus, znalazł go już cztery dni w grobie leżącego. A była Betania blisko Jeruzalemu, jakoby na piętnaście stajen. A przyszło bardzo wiele Żydów do Marty i Maryi, aby je cieszyli po bracie ich. Marta tedy, gdy usłyszała, że Jezus idzie.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 I rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto w mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. A wszelki, który żyje, a wierzy w mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz, że temu? Rzekła mu. I owszem, Panie, jam uwierzyła, żeś Ty jest Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A to, rzekłszy, szła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 Żydowie tedy, którzy z nią byli w domu, a cieszyli ją, ujrzawszy Maryję, iż prędko wstała i wyszła, szli za nią, mówiąc, idzie do grobu, aby tam płakała. Ale Maryja, gdy tam przyszła, gdzie był Jezus, ujrzawszy go, przypadła do nóg jego i rzekła mu: Panie, byś tu był, nie umarłby był brat mój. Jezus wtedy, gdy ją ujrzał płaczącą i Żydy, którzy byli z nią, przyszli płaczące, rozrzewnił się w duchu i zafrasował się. I rzekł, gdzieżeście go położyli? Rzekli mu, panie, pójdź, a oglądaj. I zapłakał Jezus. Tedy rzekli Żydowie, wej, jakoś go miłował.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 A to rzekłszy, zawołał głosem wielkim – Łazarzu, wynić sam! I wyszedł ten, który był umarł, mając związane ręce i nogi chustkami, a twarz jego była chustką obwiązana. Rzekł im Jezus – rozwiążcie go, a niechaj odejdzie. Wiele tedy z Żydów, którzy byli, przyszli do Maryi, a widzieli to, co uczynił Jezus –